Błękitna parasolka, część 46. Następny dzień po ataku czołgów niemieckich na wojskowy szpital w Gassach koło Konstancina był dla mnie najtrudniejszy ze wszystkich dni wojennych od chwili 1 września 1939 roku. Wojna w opisach książkowych, które nie były mi obce, była zupełnie czymś innym od wojny, oglądanej w rzeczywistości gołym okiem. Jest poranek, dnia następnego. Analizuję każdy szczegół przebiegu bitwy, w której wziąłem udział poprzez oddanie jednego strzału z karabinu do niemieckiego czołgu. Ranni żołnierze przeprawiający się przez Wisłę nie mieli żadnych szans. Zginęli prawie wszyscy. Im dłużej się nad tym zastanawiałem, dochodziłem do wniosku, że to nie była żadna bitwa, tylko zwyczajny, pospolity mord nad szpitalem. I jest chyba wszystko jedno, czy to byłby szpital wojskowy, czy cywilny. Teraz, gdy opisuję Państwu przebieg tego ataku czołgów na Gassy, nasza polska prasa opisuje odreagowanie Niemców na bombardowanie przez aliantów Drezna, czy Kassel, nad które nadlatywało dosłownie kilka setek bombowców i na trzy, cztery wszystkie otwierały swe luki z ładunkiem bomb. Na dole w mieście robi się piekło, miasto przestaje istnieć. Niemcy wysyłają na Londyn pociski V2, których w locie nie sposób zestrzelić, a alianci tak zwany dywanik lotniczy. Dziś się opisuje, porównuje ilości istnień ludzkich, którym przestało bić serce. Myślę, że ja z perspektywy przeżytych kilkudziesięciu lat mam również prawo odreagować to wymordowanie szpitala w Gassach. Coś mi nie bardzo pasuje do przysłowie, które mówi, że człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi. Ale wracam już do opisu tego następnego dnia po owym ataku czołgowym. Jest wczesny ranek, leżę na strychu, cały obolały i zmarnowany. Do północy mama i Barbara opatrywały moje rany i siniaki. Odnoszę wrażenie, że rodzice nie wypuszczą mnie z łóżka przez dłuższy czas. Wiem, że u nas we dworze w łękpelin stacjonuje teraz pluton polskiej piechoty dowodzony przez pana porucznika i że prowadzą ze sobą jednego niemieckiego jeńca. Z jeńcem jest nawet problem, gdyż odmawia zjedzenia posiłku porannego, który dla wszystkich żołnierzy jak zwykle przygotowała nasza kucharka Weronika, która wręcz poczuła się tym dotknięta. Inaczej do sprawy podchodzą Stefan Sieradzki i Witrawola, którzy stwierdzili, że skoro Niemcowi nie smakuje polskie jadło, to niech po prostu nie je i już. Dodatkowo bariera językowa sprawiła, że sytuacja z grymaśnym jeńcem stała się groteskowa. Ja tymczasem po krwawej kąpieli w Wiśle doznałem jakiejś niesamowitej wewnętrznej odmiany, przetasowania i przewartościowania pojęć. Witrawola przynosi mi na strych świeżą bieliznę i odświeżone harcerskie ubranko. Andrzejku, mówi jakby zdenerwowana, za chwilę przyjdą tu do ciebie pan porucznik, dowódca plutonu wojskowego razem z Tatusiem, bo chcą się dowiedzieć od ciebie, co tam się w tych gasach działo naprawdę. Przychodzą do nas bowiem jakieś tragiczne relacje. Witra, przyprowadź pana porucznika i tatę za jakieś 10 minut i przynieś mi proszę jakieś mydło i wodę, żebym się trochę ogarnął. Po dziesięciu minutach tata z porucznikiem i Barbarą przyszli do mnie, abym zrelacjonował im wczorajsze wydarzenia w Gassach. Najpierw Barbara opowiadała o rannych żołnierzach, a potem ja, najprecyzyjniej jak potrafiłem, opowiedziałem o ataku czołgów na szpital. Tata z porucznikiem wydawali się wstrząśnięci tą relacją. Przed odmaszerowaniem wojska z Łękpelin dowódca Plutonu prosił jeszcze o umożliwienie mu wysłuchania warszawskiego komunikatu radiowego. Chcemy jeszcze dzisiaj dotrzeć do Warszawy, jeśli trafimy na Niemców, będziemy się przebijać, powiedział na pożegnanie porucznik i żołnierze odmaszerowali. Był to ostatni pluton wojska polskiego, jaki oglądałem we wrześniu 1939 roku. Minęło może ze dwa dni, odkąd żołnierze opuścili nasz dwór, gdy do Łękpelin zajechała wielka zmotoryzowana armada wojska niemieckiego. Samochody, pojazdy gąsienicowe, wiele motocyklistów zajęli całą naszą posesję. Ze strony moich rodziców służba w Łękpelin dostała ekstra polecenie, jak ma się zachowywać. A więc wszyscy mieli się zachowywać tak, jakby nikt nie zauważał, że gospodarstwo jest najechane czy zajechane. Żołnierzy niemieckich nie zauważamy, nie zwracamy na nich żadnej uwagi. Pojazdy staramy się tak omijać, jakby ich nie było. Moja pokojowa witrawola, która zajmowała się także kurami, świnkami i wszystkim domowym ptactwem, jest najpiękniejszą dziewczyną w okolicy. Jak się porusza wśród swojego ptactwa... To wodziły za nią wszystkie oczy niemieckich żołnierzy. Obserwowałem jednego dnia, jak Witra niosła kociołek z parującymi kartofelkami i jak drogę zagrodził jej nagle niemiecki żołnierz, wyciągając tabliczkę czekolady. Ale Witra dosłownie wykonuje polecenie taty, nie zauważa Niemca i uderza go garem z parującymi ziemniakami. Niemiec odskakuje na bok ze zdziwioną miną, a reszta niemieckich żołdaków, którzy bacznie obserwowali całe zajście, rychocze w głos, że Herr Unterofficier dostał świńskim garem. Ja stawiam sobie jednak inne zadanie. Udając, że nic nie rozumiem z sytuacji, biegam z piłką futbolową i przyglądam się niemieckiemu uzbrojeniu. Niemieckie motocykle z przyczepami mają zamontowane na przyczepach Karabiny maszynowe, pojazdy gąsienicowe mają działka. Niemcy korzystając z postoju wymieniają przymocowane na gąsienicach gumy dla zmniejszenia poślizgu. Myślę, że uda mi się wieczorem lub w nocy podkręcać te gumy. Problem, czy polskie klucze będą do tego pasowały. Potęga uzbrojenia niemieckiego nie jest w ogóle porównywalna z uzbrojeniem Wojska Polskiego. Przechodzą mnie smutne myśli, od odzyskania niepodległości Polska miała za mało czasu, ażeby dorównać potencjałowi niemieckiemu. Trzeba by stworzyć w Polsce wielki przemysł obronny. Najsmutniejsza refleksja była taka, że tu nie pomoże żadna odwaga, żadne poświęcenie czy nawet największe bohaterstwo żołnierza polskiego. Jeśli w tej chwili jakieś istniejące oddziałki Wojska Polskiego stawią czoło w otwartym polu, to porażka z taką zmotoryzowaną armią jest nieunikniona. Nad ranem odjechało z Łękpelin Wojsko Polskie. W nocy po kryjomu udało mi się odkręcić kilka gum z gąsienic tankienkowych. Andrzej Cielecki